Radiowy magazyn Posiadłość Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość Radiowy magazyn Posiadłość Sponsorowany przez Biuro Obrotu Nieruchomościami Illinois Star Realforce. Nieważne gdzie jesteś, ważne czego słuchasz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 Bagę, prosimy słuchaczy radiowego magazynu Posiadłość. Dzisiejsze wydanie naszego programu jest ostatnią audycją na falach tej rozgłośni radiowej. W najbliższy czwartek, 19 marca o godzinie 6 po południu usłyszymy się ponownie. Tym razem na fali 10.30 am z radiostacji WNVR. Naszych weekendowych słuchaczy zapraszamy do radioodbiorników. W każdy czwartek o godzinie 6 p.m. Dziękujemy stacji 1080 AM za gościnność. Przypominamy raz jeszcze. Czwartek, godzina 18. Polskie Radio Chicago, 10.30 AM. Do usłyszenia.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 847-647-4000 847-647-4000 mi marzenia. My załatwimy resztę. Oho, widzę, że znowu bolicie Cię ósemka. Uh -huh. Usuń ją u doktora Nierzwickiego. To chirurg szczękowy specjalista. Pod znieczuleniem usunął mi wszystkie cztery zęby mądrości. Zabieg był krótki i bezbolesny. Jestem szczęśliwa. Mm, Polę mi numer pójdę od razu, bo czytałem, że z takiego zapalenia mogą rozwinąć się poważne powikłania. Doktor Bartłomiej Nie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 posiadłość.com Informacje rynkowe, opinie, rady oraz najnowsze oferty nieruchomości. Okazje tygodnia tylko w magazynie Posiadłość. Zapraszamy. Zapraszamy. Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość. Wiadomości z rynku nieruchomości. Oczekujące sprzedaże domów odnotowują znaczny wzrost. Wiodący wskaźnik na rynku realnościowym, jakim są oczekujące sprzedaże domów, wzrósł w styczniu do najwyższego poziomu od 18 miesięcy, dzięki czemu rozpoczęliśmy rok, który zdaniem wielu analityków będzie bardzo dobry dla rynku nieruchomości. Według najnowszych danych Krajowego Stowarzyszenia Pośredników Handlu Nieruchomościami Liczba oczekujących sprzedaży domów odzwierciedlających podpisywanie umów, które jeszcze nie przeszły fazę zamknięcia transakcji, wzrosła zarówno w ujęciu miesiąc do miesiąca, jak i rok do roku. Miejsca pracy kotwicą gospodarki w 2015 roku. Utworzenie większej liczby miejsc pracy wzmocni rynek nieruchomości w 2015 roku. To prognoza sponsorowanej przez rząd agencji Fannie Mae. Główny ekonomista do spraw rynku kapitałowego firmy Moody's omawiał na portalu finansowym District dane dotyczące zatrudnienia z początku 2015 roku. Ekonomiści Fannie Mae przewidują ogólną poprawę gospodarki w 2015 roku, napędzającą rynek mieszkaniowy na wyższy poziom aktywności. Fannie Mae spodziewa się w tym roku wzrostu sprzedaży domów ogółem o 6%. Sprzedaże nowo wybudowanych domów pozostały w styczniu stabilne pomimo trudnych warunków pogodowych panujących w większości kraju. Narodowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów, National Association of Home Builders, donosi, że w styczniu sprzedanych zostało ponad 480 tysięcy nowych domów, co jest prawie równe liczbie sprzedaży z grudnia. Razem te dwa miesiące reprezentują najwyższy poziom sprzedaży nowych domów od czasu recesji. Powrót makrezydencji to trend, o którym już mówiliśmy. Domy na górnym końcu przedziału cenowego, sprzedające się za milion dolarów lub więcej, radziły sobie wyjątkowo dobrze w 2014 roku. Obecnie obserwujemy powolne przedzieranie się tego rodzaju wzrostu do następnego punktu cenowego. Jak donosi portal finansowy MarketWatch, liczba domów wycenionych w przedziale od 750 tysięcy do 1 miliona dolarów wzrosła o 13% w styczniu, po ponad 10% wzroście, jaki miał miejsce miesiąc wcześniej. Główny ekonomista Krajowego Stowarzyszenia Pośredników Handlu Nieruchomościami przypisuje znaczną część tego wzrostu zdrowemu rynkowi akcji, który zazwyczaj przynosi korzyści bardziej zamożnym nabywcom domów. Spadek zaległości hipotecznych. Oto kolejna oznaka poprawy na rynku mieszkaniowym. Zaległości hipoteczne spadły do najniższych poziomów od 2007 roku. Według Stowarzyszenia Bankowców Hipotecznych udział właścicieli domów, którzy zalegają co najmniej jeden miesiąc z płatnościami hipotecznymi spadł do około 6% na koniec 2014 roku. Ponadto liczba sądownie skonfiskowanych domów spadała co kwartał przez ostatnie 2,5 roku. Stany zmieniają przepisy dotyczące sporów sądowych w kwestiach budowlanych. W ostatnich latach sądy stanowe w Newadzie zostały praktycznie zanane pozwami przeciwko budowniczym domów, ponieważ setki konsumentów pozwały budowniczych za wady konstrukcyjne. Wiele pozwów zostało uznanych za niepoważne, tak więc stan chwalił teraz nową ustawę, która sprawia, że konsumentom trudniej będzie pozwać budowniczych. Według Wall Street Journal zwolennicy są zdania, że nowa ustawa zmniejszy liczbę błahych spraw sądowych, nakłaniając do mediacji zamiast postępowań sądowych. Grupy konsumentów twierdzą jednak, że nowa ustawa wiąże ręce właścicielom domów, których skargi są uzasadnione. Nevada nie jest jednak jedynym stanem, który uchwala bardziej restrykcyjne przepisy dla konsumentów, którzy chcą pozwać budowniczych. Podobne przepisy są rozważane w Arizonie, Colorado, Waszyngtonie i na Florydzie. Oczekujące sprzedaże domów odnotowują znaczny wzrost. Rynek realnościowy rozpoczął nowy rok z hukiem, ponieważ oczekujące sprzedaże domów wykazały imponujący wzrost sprzedaży w styczniu. Krajowe Stowarzyszenie Pośredników Handlu Nieruchomościami donosi, że oczekujące sprzedaże domów znacznie wzrosły zarówno w ujęciu miesiąc do miesiąca, jak i rok do roku. Oczekujące sprzedaże domów odzwierciedlają transakcje, w których zostały podpisane umowy, ale nie doszło jeszcze do ich zamknięcia. Piąty miesiąc z rzędu obserwowaliśmy wzrost rok do roku. W styczniu oczekujące sprzedaże domów osiągnęły najwyższy poziom od 18 miesięcy. Freddy się już wypowiedział. Rynek nieruchomości na stabilnym poziomie. Stabilizacja to słowo wypowiedziane przez giganta hipotecznego Freddy Mac. W najnowszym wielowskaźnikowym indeksie rynkowym przedsiębiorstwa sponsorowane przez rząd czwarty miesiąc rzędu były świadkami dalszej stabilizacji krajowego rynku realnościowego. 37 stanów oraz dystrykt Kolumbii od listopada ubiegłego roku do minionego lutego wykazywały pozytywne tendencje. Z 50 badanych obszarów metropolitarnych 80% wykazało również wzrost w tym samym okresie czasu. Lokalizacja, lokalizacja, lokalizacja. Demand Institute, globalna firma badająca pragnienia i potrzeby konsumentów, potwierdza, że trzy najważniejsze kwestie dotyczące zakupu domu to właśnie lokalizacja. Lokalizacja i raz jeszcze lokalizacja. 75% Amerykanów, którzy planują przeprowadzkę podają lokalizację jako jej główny powód. Na szczycie listy motywacji do przeprowadzki jest pragnienie życia w bezpieczniejszym sąsiedztwie. W istocie dla większości Amerykanów lokalizacja domu jest ważniejsza niż sam dom. Dla ludzi, którzy przenoszą się do innego stanu zmiana klimatu jest najważniejszym powodem do przeprowadzki. Emeryci wolą duże domy. Według nowego badania przeprowadzonego przez Merrill Lynch NH Wave, firmę badawczą specjalizującą się w kwestiach dotyczących starzenia się społeczeństwa, emeryci nie przeprowadzają się do mniejszych domów. Chicago Tribune donosi, że około połowa wszystkich emerytów, którzy się przenieśli, przeprowadziła się do domu tego samego rozmiaru lub większego. Ponieważ ludzie żyją dłużej i prowadzą zdrowszy tryb życia, wybierają domy, w których mogą utrzymać aktywne życie społeczne, a także gościć swoje dorosłe dzieci i wnuki. Zdaniem dyrektora naczelnego H-Wave starsi właściciele domów dokonują przemiany swoich pustych gniazd w miejsca, w których pielęgnuje się więzy rodzinne. Słuchajcie, radiowego magazynu Posiadłość. Chcę kupić dom. Hmm, lecz gdzie? Już wiem!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 Dziewięć, pięć, siedem, siedem, trzy, zero, zero. Radio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 Prosimy o wyrozumiałość, kiedy nikt nie odbiera telefonu. To tylko oznacza, że wszyscy jesteśmy zajęci. Bardzo prosimy o pozostawienie krótkiej wiadomości, imienia i numeru telefonu. Oddzwonimy tak szybko, jak jest to możliwe. 847-647-4000 Słuchacie radiowego magazynu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 Z jedną łazienką. Pełny basement. Garaż na dwa samochody. Cena wywoławcza 160 tysięcy. Wystarczy 5600 pierwszej wpłaty, a rata miesięczna wyniesie 780 dolarów. O uwagę prosimy poszukujących domów w okolicach Streamwood. Duży, czterosypialniowy dom jednorodzinny. Dwie łazienki. Garaż na dwa samochody z bezpośrednim wejściem z domu.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 847-647-4000 Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą Chcę przeżyć i śpiewająco razem iść Chłopiec z byłby dla mnie parą Może mnie o rękę prosić, choćby dziś Z nim by było szczęście moje dwie gitary I nas dwoje to marzenie w sercu budzi niepokoje Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą Ja zawrócę mu gitarę, a on mnie... Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą, chłopca z gitarą chcę. Były bajeczki o pan nie do wzięcia, o córce monarchy, co chciała mieć księcia. Lecz ja nie jestem córką króla, więc tytuł książęcy mnie nie rozczula. Choćby się znalazł królewicz czy książę Ja nigdy na pewno z nim życia nie zwiążę Chyba, że oprócz tytuł by miał gitarę Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą Chcę przeżyć i śpiewająco razem iść Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą Może mnie o rękę prosić choćby dziś Z nim by było szczęście moje dwie gitary I na zwoje to marzenie w budzi niepokoje Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą Ja zawrócę mu gitarę, a on mnie Każdy z gitarą byłby dla mnie parą Więc para najlepsza gitara i ja Dla mnie parą, chcą przez życie śpiewająco razem iść Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą Może mnie o rękę prosić, bądź by dziś Z nim by było szczęście moje dwie gitary I na dwoje to marzenie co budzi niepokoje Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą Ja zawrócę mu gitarę, a on mnie Każdy z gitarą byłby dla mnie parą Jest para najlepsza gitara i ja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 Jego technika i najlepsze szwajcarskie materiały to gwarancja doskonałej jakości. Doktor Bartłomiej Nierzwicki przyjmuje w klinice Millennium Sergico. Zwoń 773-838-8855 www.implantychicago.com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 Bardzo prosimy o pozostawienie krótkiej wiadomości imienia i numeru telefonu. Odzwonimy tak szybko, jak tylko jest to możliwe. Nasz numer to 847 647 4000, 847 647 4 i 30.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 Cena wywoławcza to jedynie 230 tysięcy. Wystarczy 6901 wpłaty, a rata miesięczna wyniesie 1065 dolarów. Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość. Niles, murowany dwusypialniowy dom, jedna łazienka, całkowicie odnowiona, nowoczesna kuchnia oraz garaż na jeden samochód. Cena wywoławcza to jedyne 190 tysięcy.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 Fifth of that same year, Mozart dies. 1985, Austrian rock singer Falco records. Gdy Cię mieszkaniowe dopadną problemy, zadzwoń po prostu do nas. My pomóc umiemy. 847-647-4000 847-647-4000 Oho, widzę, że znowu bolicie Cię ósemka. Uh -huh. Usuń ją u doktora Nierzwickiego. To chirurg szczękowy specjalista. Pod znieczuleniem usunął mi wszystkie cztery zęby mądrości. Zabieg był krótki i bezbolesny. Jestem szczęśliwa. Polę mi numer pójdę od razu, bo czytałem, że z takiego zapalenia mogą rozwinąć się poważne powikłania. Doktor Bartłomiej Nierzwicki, chirurg szczękowo-twarzowy. Telefon 773-838-8855. Usuń ósemki w klinice Millennium Surgical 5980 South Archer, Chicago. Myślisz o sprzedaży swojego domu? Nie trać czasu. www.posiadłość.com Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość. A oto trzy główne działania przedofertowe sprzedawcy domu. Sprzedający, którzy czekają na pojawienie się oferty kupującego przed rozpoczęciem trzech kluczowych działań, mogą być zmuszeni do podjęcia zbyt wielu pospiesznych decyzji naraz. Większość z nas denerwuje się koniecznością podejmowania decyzji, wielu cechuje brak zaufania we własne umiejętności, jednak sprzedający będą musieli szybko podjąć wiele decyzji prawnych, finansowych oraz decyzji dotyczących stylu życia, gdy zostanie im przedstawiona oferta kupującego. Sprzedający powinni podjąć następujące trzy pozytywne działania, zanim jeszcze zaczną otrzymywać oferty. Przygotuje ich to do podejmowania decyzji, a proces sprzedaży będzie dla nich mniej przytłaczający. Numer jeden: zacznij myśleć, że mieszkasz w nowym domu nabywcy. Wyprowadź się z niego psychicznie. Przestań myśleć w kategorii moje. I przetnij emocjonalną pępowinę. Skoncentruj się na jak najatrakcyjniejszym zaprezentowaniu nabywcom nieruchomości, jak tylko to możliwe. Jeśli wstrzymujesz się z rozpoczęciem myślenia o przecięciu emocjonalnej pępowiny łączącej Cię z domem do chwili przedstawienia Ci oferty przez agenta nieruchomości, to wyrządzasz sobie ogromną krzywdę. Podejmowanie pewnych decyzji jest trudne, kiedy rozprasza Cię duma, z posiadanej własności i osobista historia. Numer 2. Zacznij myśleć o tym, o co może poprosić cię nabywca. Przewiduj żądania kupującego w zakresie finansowania, dat przeprowadzki i innych czynników, które mogą oznaczać dla ciebie, sprzedającego, niedogodności lub koszty. Na przykład. Jeśli musiałbyś czekać wiele miesięcy na zakończenie transakcji i na pieniądze ze sprzedaży, jakie mogłoby to oznaczać dla Ciebie problemy? I odwrotnie. Rozważ koszty związane z przeprowadzką w ciągu mniej niż miesiąca lub przynajmniej wcześniej niż Ci to pasuje. Czy rozumiesz ewentualne koszty i kwestie związane z sytuacją, w której nabywcy proszą Cię o udzielenie im drugiego kredytu hipotecznego, aby umożliwić im zapłacenie Ci wyższej ceny, o którą prosisz? Poproś swojego agenta nieruchomości, aby wyjaśnił Ci, na czym polegają kredyty hipoteczne udzielane przez sprzedającego na rzecz kupującego i co musiałoby się wydarzyć, abyś mógł sprzedać ten dom i otrzymać swoją gotówkę. Numer 3. Zacznij myśleć poza ceną wywoławczą, aby osiągnąć pełną wartość oferty. Wartość wyrażona w ofercie kupującego obejmuje pięć kluczowych elementów, to pakiet finansowy. Cena zakupu nie oznacza automatycznie kwoty, jaką otrzymuje sprzedający, ponieważ inne czynniki, takie jak niezapłacone podatki od nieruchomości, mogą obniżyć tę sumę. Sprzedający powinien skupić się na przychodzie netto ze sprzedaży, a nie na cenie zakupu. Agent nieruchomości może obliczyć lub przynajmniej oszacować przychód netto sprzedającego po odjęciu kosztów związanych z ofertą i potrąceniu prowizji. Data zamknięcia transakcji lub dzień przeniesienia własności, w którym sprzedający otrzymuje pieniądze, mogą stanowić koszt lub wartość dla sprzedających. Jeśli sprzedający musi zorganizować dwie przeprowadzki lub spłacić dwa kredyty hipoteczne w okresie przenoszenia z jednego domu do drugiego, koszty mogą rosnąć, a wartość oferty maleć. Włączenia i wyłączenia stanowią koszty i wartość. Sprzęt gospodarstwa domowego, oprawy oświetleniowe i zasłony to powszechne włączenia sprzedającego, ale koszt ich wymiany w następnym domu zmniejsza zysk. Warunki to klauzule w ofercie, które obejmują ryzyko typu w przypadku gdyby i obowiązki obu stron. Klauzule te szczegółowo opisują, czego nabywca żąda od sprzedawcy w ramach ceny zakupu. Pewien stopień niepewności związany z warunkami oraz możliwością nabywcy do zamknięcia transakcji ma wpływ na wartość oferty. Chociaż są trudne do oszacowania, zamiar i szczerość stanowią kluczowe aspekty oferty. W przypadku sprzedającego wartość oferty leży w pewności, że nabywca zamknie transakcję, pomimo zmian rynkowych i innych problemów, jakie mogą się pojawić. Mogą minąć tygodnie lub miesiące od momentu, gdy zdecydujesz się sprzedać dom, do czasu otrzymania przez Twojego agenta nieruchomości oferty, którą będzie mógł Ci przedstawić. Ten kluczowy etap sprzedaży domu to nie jest czas na to, by dowiedzieć się, czego nie zrozumiałeś na temat sprzedaży, czego dokładnie nie przemyślałeś oraz które szczegóły negatywnie wpływają na Twój idealny wynik. Rada. Aby przygotować się do prezentacji oferty, przeczytaj standardowe klauzule formularza oferty zaraz po wystawieniu domu na sprzedaż, abyś wiedział, do zrobienia czego zobowiązuje Cię drobny druk, przed czym Cię chroni i na co Cię naraża. Na przykład sprzedający jest zazwyczaj odpowiedzialny za utrzymanie nieruchomości w pełni ubezpieczonej do momentu przekazania tytułu własności. Czy rozumiesz, jakie masz obowiązki, jeśli przed przekazaniem tytułu własności Twoją nieruchomość uszkodzi powódź, burza lub pożar? Poproś agenta nieruchomości, aby dużo wcześniej przekazał Ci typowe klauzule oferty. Dzięki temu, zanim otrzymasz ofertę, co może nawet nastąpić za kilka godzin, będziesz miał czas na przetrawienie szczegółów i zadanie wielu pytań. Omówienie strategii i warunków dodatkowych z agentem nieruchomości przed prezentacją oferty pomoże mu wynegocjować z nabywcą umowę o wysokiej wartości swoje psychiczne przygotowanie się oraz osób, które mają coś do powiedzenia w kwestii tego, co dzieje się z nieruchomością, oznacza, że nikt nie będzie zmuszony do podejmowania pochopnych decyzji lub niewykorzystania szans z powodu napiętych ram czasowych, tak powszechnych w przypadku tego typu ofert. Agenci nieruchomości są przeszkoleni w zapewnianiu pomocy sprzedającym w podejmowaniu decyzji w ich własnym interesie, zapewniając niezbędny kontekst i szczegóły. Jednak ci agenci nie mogą mogą powiedzieć sprzedającym, co mają dokładnie zrobić, ani podjąć za nich decyzję. Aby móc w pełni wykorzystać wiedzę i doświadczenie agenta nieruchomości, który wystawia Twoją nieruchomość na sprzedaż, pozwól, aby wcześniej dobrze Cię przygotował do prezentacji oferty. W chwili, gdy się ona pojawi, zazwyczaj w bardzo niedogodnym momencie będziesz pewny i przygotowany na tę zmieniającą życie okazję. Będziesz wiedział, jakie decyzje podjąć i jak ocenić pełną ofertę.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 Przekonaj się sam. Illinois Star Realtors. Dobra firma, doświadczeni agenci. Dzwoń już dziś, bo jutro będzie drożej. 847 647 4000. 847 647 4 i 3.0. A w internecie posiadłość.com. Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość. Płynął strumyk przez zielony las, a przy brzegu leżał stotki rowy glas. Płynął strumyk, minął jakiś czas. Stutki rowy glas nie zginął strumyk, płynie tak jak płynął. Cicha woda, że nie wiesz nawet jaki dzień, nie zdążysz nawet zabezpieczyć się, bo nie zna metody, my się ustrzeć, cichej wody. Cicha woda. Wręgiel wie, w jaki sposób go to, to wie. Ma rację, że tak powiem, to przysłowie. Cicha woda, wręgiel wie. Szła dziewczyna przez zielony Popatrzyła bo na mnie tylko jedno. Popatrzyła winą jakiś czas, lecz widocznie jej uroda wyda. Jest ta cicha woda, cicha woda, wie. Nie wiesz nawet, jaki dzień, nie zdążysz nawet, zabezpieczyć się. Bo nieznanik metody, by z trzeciej cichej wody. Cicha woda, że nie w jaki sposób kto to kto wie. Ma rację, że tak powiem to przysłowie: Cicha woda, że nie O uwagę!